Prokuratura skierowała kolejne akt oskarżenia w sprawie podpaleń centrów handlowych, w tym hali przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Za serię podpaleń może odpowiadać międzynarodowa grupa powiązana z rosyjskim wywiadem. Akt oskarżenia obejmuje pięć osób i dotyczy kilku podpaleń w Polsce i regionie, m.in. sklepów w Warszawie i Wilnie.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 Prokuratura podkreśla, że postępowanie jest kontynuowane, a śledczy szukają kolejnych osób zaangażowanych w działalność grupy. Jan Olencki, Polskie Radio. Związkowcy kontynuują protest okupacyjny Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Domagają się wyższych płac i zmian w organizacji pracy. Tłumaczył, że wielu z nich przy obecnym obciążeniu musi pracować po godzinach. Zaproponowane podwyżki nie są wystarczające, mówi rzeczniczka Związku Zawodowego Pracowników zus Marta Markun.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 Tak jak powiedziałam, w moim przekonaniu, w tej chwili jest to y, błąd y, pomiaru, są, okay. to, są to błędy po prostu statystyczne y, i dopiero chwilę jeszcze trzeba poczekać, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście Konfederacji Korony Polskiej to poparcie spada, ale pewnie tych czynników moglibyśmy wymienić przynajmniej kilka. Y, jeden optymistycznie zakładając dla Prawa i Sprawiedliwości, to mógłby być ewentualnie y, pan poseł Czarnych, który mm -hmm. został kandydatem na premiera i który intensywnie prowadzi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 Komentarz. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Ino, czy Państwo wiedzą, skąd Frank Sinatra w naszym programie?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 Jakiś słowa no, tak. się krząta po domu? Jeszcze nie. A proszę mi powiedzieć, czy widział pan albo ktoś panu powiedział, że pan widział to co się działo w 69 roku 20 lipca?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 kazus Ohio, to jest kazus stanu, który też nam się może wydawać z naszej europejskiej perspektywy czerwoną, czerwoną twierdzą, to jest Alaska. Bo Alaska ma chociażby duży, ma faktycznie duży przemysł surowcowy, ale on też jest uzależniony od importu, eksportu. Akurat republikanie w Alasce już są bardzo niezadowoleni z polityki celnej.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 I to może być strategia negocjacyjna. Ale Tom... co oni z tej nieprzewidywalności mają? Yy, i, I puszczają też yy, i światu, i własnemu społeczeństwu fałszywe komunikaty. Bo sukces tej operacji był oparty na tym, że Yy, zniszczą instalacje, które rzekomo miały zostać zniszczone w czerwcu. Że zniszczą potencjał militarny yy, Iranu. Że pozbawią go wszelkich sposobów yy, wpływu na to, co się dzieje wokół nich. A oni tymczasem wykorzystują zdalnie sterowane motorówki i, i, i jedną taką blokują ciśnienie Ormus, bo ubezpieczyciele mówią stop. Nie puścimy tamtędy żadnego statku, prawda? Yy, ten sukces yy, zakładał także...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 głosy, czy aby tego konfliktu nie zakończyć? Bo jak pani dyrektor wspomniała o tym, o zniszczeniu potencjału militarnego, to samo powiedzieli w zeszłym roku. My wszyscy widzieliśmy od komentarzy analityków, ekspertów, że ten mm -hmm. potencjał nie został zniszczony. Ale Donald Trump uznał, że medialnie można przekonać Amerykanów, no pan, że to się uda. Do... Można, wszystko, tak, można tak. ogłosić zwycięstwo. Tak. Można my... ogłosić, że wylądujemy na Marsie w tej kadencji. No, o, o no, tym no, też no, mówił, no, prawda, na no, no, no, inauguracji tarcie, swojego, tak. swojej prezydentury. Mówił, w, w czasie mojej prezydentury człowiek postawi nogę na Marsie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 A wczoraj Starmer, brytyjski premier, mówił, że Wielka Brytania z przyjemnością będzie gościć tych, którzy chcieliby na temat dziesii normus rozmawiać i że za żadne skarby, to jest moje swobodne tłumaczenie, nie damy się w ten konflikt wciągnąć. Donald Trump to jest znowu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 Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Klub. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry, pani. Dzień dobry państwu. To co słychać u Igi Świątek i jaką rolę w zmianie zasadniczej zmianie otoczenia ma Rafael Nadal? <głosy> tego, tego nie wiemy oczywiście, ale prawdopodobnie dzisiaj, przynajmniej tak, tak ćwierkają w rubelki na dachu, Iga ogłosi swojego nowego trenera.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 to jest człowiek, który właśnie bardzo mocno jest związany z Rafaelem, czy był przez jego, czas jego kariery związany z Rafaelem Nadalem. To jest kiedyś, dawno temu bardzo przyzwoity, dobry deblista, a potem przez wiele lat trener pracujący jako drugi trener w sztabie Rafaela Nadala. Tam przez wiele, wiele lat kariery głównym trenerem był Toni Nadal, czyli wuj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 No, odpowiedź może być tylko jedna. Nie, dlatego że ten sztab ligi jest skonstruowany właśnie w sposób niezwykle nietypowy. I o tym właściwie w gronie dziennikarzy tenisowych, którzy śledzą karierę ligi świątek, mówiło się już dawno, dawno, dawno, bardzo dawno, że właśnie ten jakby kształt tego e, sztabu jest e, no właśnie inny niż do tego jesteśmy przez lata przyzwyczajeni.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 Także, także to są pewnie e, takie przełamywanie barier trochę. Tylko no, ale... wie pan, pozwolę sobie panu wejść, e, wejść w słowo, bo jak prowadził e, Iga Świątek Tomasz Wiktorowski i to on m, decydował, albo konsul to z nim Iga Świątek konsultowała zagrania sytuację, to pieła się w górę. A odkąd jesteśmy świadkami takiej sytuacji, że to właśnie pani Daria Abramowicz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 no to widzi to, to dużo ostrzej, tak? No ale... Mm -hmm. <laughs> no... No, wie pan, to, to tak na koniec tylko. Turniej w Stuttgarcie już będzie z hiszpańskim trenerem? U boku? <laughs> najprawdopodobniej tak, najprawdopodobniej tak I, yy, i to będzie taki, no powiedziałbym, w ogóle ten, ten sezon na kortach ziemnych będzie trochę takim, yy, w cudzysłowie, oczywiście, miesiącem miodowym między, między nowym trenerem a jego świątek, bo oni się będą poznawać. Yy.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 Zadbajmy razem o dobrą starość. Ogłoszenie społeczne Autopromocja Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę? Kto obiecuje, a kto działa? Strefa wpływów